Wibracja 47 Spójność i komunikacja Mam nadzieję, że jesteś już na takim etapie naszej wspólnej wędrówki, że rozumiesz swoje zdolności komunikacji. Im lepiej potrafimy porozumiewać się z Ziemią, znajomymi, partnerami i rodziną, tym bardziej wzrastają również nasze umiejętności komunikacji z Boskością. Otwarta i przepełniona uczuciem rozmowa z boskością jest bardzo istotną częścią rozwoju duchowego. Kiedy okazujemy nasze uczucia, myśli i zmartwienia oraz dzielimy się podjętymi decyzjami, dajemy boskiej obecności miejsce w naszym życiu i jesteśmy gotowi otrzymać jej wsparcie. Nasi aniołowie, przewodnicy i siła życia wszechświata są zawsze z nami. Są z Tobą w tej chwili. Aby jednak mogli nas wspierać, musimy im na to zezwolić oraz dać im wolną rękę. Znają wiele naszych myśli i uczuć, lecz nie zawsze mogą na nie wpływać, ponieważ są one tylko nasze, prywatne, a świat nigdy nie sprzeciwi się twojej wolnej woli. Kiedy się otworzysz, a swoją intencję skupisz na zrozumiałej komunikacji z miłością, która jest częścią ciebie, oraz z otaczającym Cię niebiańskim wsparciem, Twoja rozmowa uderzy w samo serce boskości. Wszechświat zawsze słyszy Twoje słowa i, jak echo głębokiej miłości i uzdrawiająca fala, odwzajemni się pomocą i wsparciem. Wibracja na dziś. Czas na oddaną rozmowę z boskością. Nieistotne, jak sobie zobrazujesz boskość. Może to być wizerunek konkretnego świętego. W niebo wstąpionego mistrza, anioła, bóstwa czy obraz kosmosu. Każdy z nich jest gotowy i chętny Cię wysłuchać. Wszechświat zawsze jest skłonny okazać Ci pomoc większą niż dostajesz. Czas się otworzyć i zaakceptować Boskość jako swoją największą miłość, największego sprzymierzeńca i najprawdziwszego przyjaciela. Przemawiaj otwarcie. Podziel się zmartwieniami, ujawnij swoje uczucia. Wyzwól emocje i oddychaj swobodnie. Wszechświecie, jestem wdzięczny za Twoją miłość i wsparcie. Dziękuję Ci za wysłuchanie. Dziękuję za obmycie falami miłości i światła obszarów mojego życia zabarwionych zmartwieniami. Wiem, że jesteś moim największym przyjacielem, sprzymierzeńcem i miłością. Przyjmuję teraz Twoją miłość i wsparcie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Podziel się wibracją Wszechświat jest moim największym sprzymierzeńcem, miłością i wsparciem.